Prowadzenie chrześcijaństwa do Polski z inicjatywy własnych jej książąt w warunkach niezależności politycznej sprawiło, że kraj nasz nie stał się widownią walki dwóch obcych sobie kultur i nie stanął, jak słowiańskie połabie, wobec groźby germanizacji. Rodzima kultura okazała się na polskich ziemiach dość silna, by wchłaniać stopniowo nowe elementy, nie tracąc nic ze swego słowiańskiego charakteru. Ocenić możemy to teraz z perspektywy tysiąca lat. Oblicze współczesnej kultury polskiej, tak jak każdej zresztą kultury, kształtowały w ciągu wieków najrozmaitsze wpływy i warunki historyczne. Wśród nich było oczywiście i chrześcijaństwo. Odegrało ono też nie najmniejszą rolę. Dość jednak porównać nasz sposób życia i obyczaj ze sposobem życia i obyczajem Włochów czy Hiszpanów, aby stwierdzić, że wspólne tym narodom dziedzictwo chrześcijaństwa niknie wobec odrębności narodowych. Te przeważające, rodzime cechy naszej kultury ludowej, którymi odróżniamy się od innych narodów świata, sięgają swymi początkami czasów znacznie dawniejszych niż mądra decyzja polityczna polskich książąt wprowadzających do kraju religię chrześcijańską. Zakończenie Przedstawiliśmy garść faktów i problemów związanych z początkami chrześcijaństwa w krajach słowiańskich, a w szczególności w Polsce. Nie wyczerpaliśmy ich. Ten okres naszych dziejów wymaga wciąż jeszcze nowych badań które pogłębią jego znajomość. Już jednak to, co zawarliśmy w niniejszej rozprawce, powinno posłużyć słuchaczom do zrozumienia roli i znaczenia historycznego, tak chrztu Polski. Chrystianizacja Polski była długotrwałym procesem, który ciągnął się przez blisko dwa stulecia. Zapoczątkował go osobisty chrzest Mieszka pierwszego i jego najbliższego otoczenia, w 1966 roku oraz budowa polskiej organizacji kościelnej w latach od 968 do 1000. Decyzja książęca wynikła z dwóch różnych przesłanek: z potrzeb wewnętrznych młodego państwa polskiego i z wymagań ówczesnej polityki zewnętrznej piastów. Decydujące znaczenie miały tu względy wewnętrzno-polityczne. Konsolidujące się dopiero państwo powstale z terytoriów o różnych tradycjach, nie mogło rezygnować z tak ważnego instrumentu oddziaływania ideologicznego na społeczeństwo, a przynajmniej na jego wpływowe warstwy, jakim jest jedna religia i jedna organizacja kultowa powiązana z monarchią i jej uległa. Pogaństwo słowiańskie nie było religią odpowiadającą tym wymaganiom. Przeciwnie, podtrzymywało raczej odrębności regionalne, które Piastowie chcieli przezwyciężyć. Przykład krajów sąsiednich wskazywał natomiast, że kościół chrześcijański, podporządkowany wówczas niemal wszędzie władzy państwowej, może oddać poważne usługi w budowie i umacnianiu jednolitej monarchii. Decyzję przyspieszyły względy zewnętrzno-polityczne rozrastająca się terytorialnie Polska Mieszkowa zaczęła się już bezpośrednio stykać z chrześcijańskim Zachodem i musiała jakoś z nim współżyć. Najbardziej korzystne było w tej sytuacji szybkie przyjęcie chrztu przez księcia polskiego, który w ten sposób uprzedzał ewentualny późniejszy nacisk ze strony niemieckich sąsiadów. Chrzest Mieszka I odbył się zatem w zasadniczo odmiennych warunkach niż chrzest innych książąt zachodniosłowiańskich. Gdy tamci przyjmowali nową religię w ten czy inny sposób przymuszeni, Mieszko uczynił to z własnej inicjatywy. I chociaż nie mogło się przy tym obejść bezpośrednictwa jakichś kół niemieckich, książę Polski dość łatwo jednak zdołał nawiązać bezpośrednie stosunki z Rzymem i uchronić się przed włączeniem swego kraju w obręb niemieckiej organizacji diecezjalnej. Faktyczna siła państwa polskiego Zamieszka I i Bolesława Chrobrego pozwoliła następnie temu ostatniemu tak wyzyskać sprzyjające okoliczności i przypadki, jak choćby bytność świętego Wojciecha w Polsce przed jego misją pruską, że bardzo jeszcze powierzchownie skrystianizowana Polska nie tylko stała się odrębną prowincją kościelną, ale została uznana przez Zachód za aktywny ośrodek misyjny dystansujący Niemcy. W średniowiecznej Europie, w której panującą ideologią było właśnie chrześcijaństwo, znaczyło to bardzo wiele. Opinia zasłużonego dla chrześcijaństwa władcy stała się dla Chrobrego poważnym i skutecznym atutem w jego umiejętnej grze politycznej, która doprowadziła najpierw do zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku, a następnie do koronacji królewskiej. A Atutem tym potrafili się posługiwać również jego następcy, jak Bolesław Śmiały, czy zwłaszcza Bolesław Krzywousty, patron misji na Pomorzu Zachodnim. Nie ma w tym nic dziwnego, że efekty przyjęcia chrztu przez władców Polski dają się zauważyć przede wszystkim w ich polityce zagranicznej. Na owoce chrystianizacji wewnątrz kraju Trzeba było bowiem poczekać, aż nowa religia rzeczywiście w nim się ugruntuje. W szerzeniu nowej wiary wśród możnych Kościół był aktywnie wspierany przez państwo i dzięki temu pogaństwo w tym kręgu społecznym rychło zanikło. Lud natomiast trwał jeszcze dość długo przy dawnych wierzeniach i ostateczna jego chrystianizacja dokonała się prawdopodobnie dopiero w ciągu XIII wieku. Mimo to Działalność Kościoła nawet w tym najwcześniejszym okresie nie pozostawała bez wpływu na sprawy wewnętrzne państwa. Organizacja kościelna uzupełniała aparat państwowy monarchii piastowskiej, a oddani księciu dostojnicy kościelni służyli mu lepiej i wierniej niż ambitni wielmoże świeccy. Chrześcijańskiemu możnowładztwu Kościół wszczepiał ideę posłuszeństwa władcom państwa. Koronując Wolesława Chrobrego i niektórych jego następców na królów, Kościół czynił z nich pomazańców bożych, na których chrześcijanin nie mógł bez grzechu podnieść ręki. O ówczesnej roli chrześcijaństwa mówimy więc w skrócie, że dawało ono ideologiczną sankcję, czyli ideologiczne uzasadnienie władzy monarszej. Dlatego... Było ono niezmiernie ważnym narzędziem w rękach pierwszych piastów, budujących i umacniających polskie państwo wczesnofeudalne. Przykłady z dziejów niektórych innych ludów zachodniosłowiańskich, tych głównie, które z chrześcijaństwem zetknęły się w wyniku przegranych walk z cesarstwem lub z książętami niemieckimi, wskazują, że nowa religia mogła odegrać też zupełnie inną, złowrogą rolę, Mianowicie rolę ideologicznej sankcji obcego podboju i germanizacji. Fakt, że tzw. Tak chrzest Polski sprzyjał w X, XI, XII, XII wieku umocnieniu państwa polskiego na wewnątrz i na zewnątrz, nie wynikał więc z istoty chrześcijaństwa. Zadecydowały o tym sprzyjające okoliczności, a zwłaszcza rozum polityczny ówczesnych książąt Polski, i ich doradców.